opiwie.wordpress.com podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o Piwie za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz. Dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć od specjalnych pozdrowień dla Ewy oraz Rafała. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym omówić piwo książęce złote pszeniczne. Jest to piwo, które dostałem w prezencie od agencji reklamowej, która zajmuje się promocją takich marek jak właśnie Książęce, jak Pilzner Urquell. No i muszę powiedzieć, że jest to dosyć niespodziewany prezent, ponieważ kiedyś skontaktowała się ze mną pani Marlena i zaproponowała wizytę w jakimś szczecińskim pubie, w którym można dostać Pilznera Urquell w celu ocenienia tego, jak barman podaje to piło. No ja się wybrałem do Babuszafa, no i niestety tam okazało się na miejscu, że Pilsner owszem jest, ale są jego zaledwie dwie beczki i to na dodatek popsute. Tak więc piwa się nie napiłem, na pocieszenie od pani Marleny dostałem karton Pilznera Urquell w butelkach, no i piło całkiem dobre, ja lubię czasami sobie wypić Pilsnera tak więc ucieszyła mnie ta przesyłka, którą wtedy dostałem książęce przyszło podajże na początku tego tygodnia i to było dla mnie takie małe zaskoczenie ponieważ zadzwonił do mnie kurier że ma paczkę no dobrze proszę tam zanieść do domu kto się odbierze no i wróciłem wróciłem do domu i byłem bardzo zdziwiony ponieważ w środku zastałem Piwo książęce, właściwie trzy piwa książęce e, omawiane dzisiaj: złote przeniczne, czerwony lager, który już był omawiany oraz ciemne łagodne. No, bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ nikt się ze mną wcześniej nie kontaktował. Nie wiedziałem, że taką przesyłkę dostanę, ale podejrzewałem, że to będzie coś innego, jakaś inna paczka, na którą również czekałem. No, można powiedzieć, że piwo było prezentem. No i rzeczywiście było zapakowane niczym prezent w wielkim kartonie. Karton taki, karton rozmiarów jakieś 70 cm szerokości, 50 cm głębokości, no i wysokość również ze 30-40 cm, także naprawdę pokaźna paczka. Karton brązowy z nalepką książęce owinięty złotą kokardą. Wszystko bardzo, bardzo pozytywne wrażenie wywarło. Naprawdę najładniej zapakowana piwna przesyłka, jaką kiedykolwiek dostałem. Otwierając ten ładnie zapakowany karton, wewnątrz były trzy butelki właśnie z książęcym pszenicznym, czerwonym oraz ciemnym i pod tymi butelkami był kolejny karton, już mniejszych rozmiarów, zamykany na magnes, również z napisem książęce, no i otwierając ten karton, o, bardzo się zdziwiłem, a jednocześnie byłem bardzo uradowany, ponieważ wewnątrz były trzy pokale do każdego piwa osobny, no i dodatkowo były również trzy podkładki do piwa, każda podkładka była dedykowana do konkretnego piwa, tak samo jak szkło, według mnie naprawdę Fajny pomysł, fajne wykonanie. Cieszy mnie taka przesyłka, ponieważ wiadomo, piwnych szklanek nigdy zbyt wiele, a i fajne podkładki to również super gadżet. Na podkładkach są tak przydatne informacje, jak na przykład temperatura podawania piwa, no i dla omawianej właśnie pszenicy jest ona określona na 1 do 4 stopni Celsjusza, a wydaje mi się, że ten 1 stopień to jest gruba przesada, ale cztery, no, tutaj już bym się nie sprzeczał. Na, każdym, na każdej podkładce znajdziecie informacje o piwie. Na przykład o przenicznym jest napisane "Książęcy złote pszeniczne delikatnie gasi pragnienie. Noty karmelowe tworzone w procesie fermentacji oraz bardzo delikatna, niemal niewyczuwalna goryczka sprawiają, że piwo zaskakuje podczas degustacji. Końcówkę z różowym osadem zamieszaj w butelce. No i jest również rysunek że osad przelej na pianę. Wszystko fajnie, e, tylko, tylko z piwem ponoć jest mały problem. Wiele Czytałem wiele opinii, które mówią, że jest to bardzo, bardzo słaba pszenica, że właściwie nie smakuje jak pszenica, że w ogóle nie jest mętna i tak dalej. Dla mnie to być może nawet dobrze, ponieważ ja nie jestem fanem, może nie jestem wielkim fanem Gatunku Hefeweizen, a zapewne do tego stylu większość osób oceniając tą pszenicę się odnosi. No, zobaczymy jak to będzie. Ja wolę, jak piwo jest mniej bananowe, mniej goździkowe, bardziej kwaśne. No, czy tutaj coś takiego otrzymam? Nie wiem. Ale jeżeli chodzi o, o to, że piwo nie jest mętne, no to coś się komuś musiało pomylić, albo musiał trafić na jakąś gorszą warkę. W mojej butelce, którą. Położyłem na boku w butelce, zebrały się drożdże i to wcale nie mała ilość. Wymieszałem te drożdże, no i piwo jak nic jest mętne. Widać to już w butelce. Jeżeli chodzi o właśnie o butelkę, to no to jest ona taka sama jak w Złotym Lagerze czy kim Klasycznym. Czyli jest to butelka, która bardzo mi się podoba. Jednocześnie etykiety złotego przenicznego są chyba najładniejszymi etykietami z całej. Sery nowych piw są brązowo-złote z kłosami pszenicy no i jest na przykład informacja, że piwo podkreśla smak drobiu, ryb, sałat, grillowanych warzyw oraz serów. Bardzo mi się podoba informacje o temperaturze, w jakiej powinno być spożywane. Znajdują się na tyle etykiety. W składzie piwa możemy przeczytać, że jest to piwo pszeniczne 12% ekstraktu 4, ,5%. 9% alkoholu, że jest pasteryzowany. W składzie woda, sód pszeniczny oraz słody, jęczmienny, plizneński, karmelowy, syrop cukrowy, chmiel goryczkowy i chmiel aromatyczny. No a jeżeli chodzi tutaj o ten skład, no to szkoda, że nie ma wyszczególnionych, konkretnych gatunków chmieli, jakie zostały użyte. Zdecydowanie byłoby to dużo, dużo bardziej atrakcyjne, ale no już nawet sam podział na słody to jest pewna innowacja w piwach przemysłowych, także nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Kapsel w piwie jest dedykowany, również jest brązowo-złoty, tak jak etykiety. Butelka półlitrowa oczywiście. No i może Wam powiem parę słów o szklance. Od niby zwykła szklanka do piwa pszenicznego, ale jednak ma w sobie coś takiego co sprawia, że jest to chyba najlepsza szklanka z tych wszystkich trzech. A może, może jest na równi tak samo fajna jak szklanka od Czerwonego Lagera. Ma, ma taki kształt i jest tak wykonana, że sprawia wrażenie bardzo kruchej, delikatnej, przez co jeszcze bardziej mi się podoba. Jest to prosta szklanka, nic wymyślnego, z, z przedroczystego szkła, no i na dole jest takie małe poszerzenie, żeby zebrały się w nim drożdże. Oczywiście u góry jest dosyć szeroko, no, sugeruje to, że piwo powinno się dobrze pięć. Czy tak będzie? Zobaczymy już za momencik. Otwierajmy to piwo i no i mam nadzieję, że wszystko to co przeczytałem o złotej pszenicy nie potwierdzi się i jednak będzie to całkiem niezłe piwo. Nie było problemu, żeby piwo otworzyć. Zapach z butelki może nie zachwyca, dlatego przeleję sobie do szklanki, no i zobaczymy, jak to wtedy będzie się prezentować. Z pienieniem się na początku nie ma problemów. Nalałem niecałe piwo, ponieważ no, gęsta duża piana się wytworzyła. Pozwólcie, że zrobię kilka zdjęć, no i mam nadzieję, że ta piana nie będzie jakoś bardzo szybko.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 podcast o piwie. Piwo przy nalewaniu miało bardzo wysoką pianę, jakieś 4-5 cm. No, podczas robienia zdjęć wiadomo, ona trochę opadła, ale po 5 minutach wynosiła jakieś 2 cm, może 2,5. Musiałem jeszcze coś zrobić, dlatego przerwałem nagrywanie na jakieś 15 minut. Piwo cały czas stało w szklance, no i piana ma postać takiego pół centymetrowego kożuszka, który zostawia widoczne ślady na ściance szklanki. Według mnie to jest całkiem nieźle. Co prawda widziałem lepiej pieniądze się pszenicy, ale widziałem też sporo, dużo gorzej się pieniądzy. No i uważam, że książęce pszeniczne nie ma się absolutnie czego wstydzić, jeżeli chodzi o pianę. Wygląd piwa, no, jest jak najbardziej pszeniczny. Piwo jest pomarańczowo-żółte. Co prawda nie widzę tutaj złotych odcieni, ale jeżeli ktoś się uprze, no to mógłby je złotym nazwać. Piwo jest zdecydowanie mętne, z tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Jeżeli przykładam sobie palce po drugiej stronie szklanki, no to widzę tylko jakiś mętny, ciemny kształt. Absolutnie nie widać co to jest, także piwo na pewno mętne. Nagazowanie? można zauważyć, no i są to jakieś pojedyncze drobne bąbelki, które od naszklanki się uwalniają i lecą ku górze. Zapach piwa nie jest e, tak typowy jak w hefewajzenach, czyli nie ma tutaj zbytnio bananów, nie ma goździków, nawet aromat drożdży jest tak bardzo skromnie wyczuwalny, ale za to czuć użyte zboża. Piwo o zdecydowanym zbożowym zapachu, według mnie całkiem przyjemne. Nie jest to jakieś mistrzostwo świata, nie jest to nic, co by odrzucało. od po prostu zbożowe piwo. Wziąłem pierwszy łyk, no i wiem już o co chodziło ludziom, którzy mówią, że to nie jest żadne piwo pszeniczne. No faktycznie, ono nie smakuje jak Hefeweizen, ale według mnie wcale nie jest złe. Przede wszystkim piwo jest bardzo słabo wyscone dwutlenkiem węgla, jak na pszenicę, ale dla mnie to oczywiście plus. Po drugie, czuć wyraźnie diacetyl, czyli taki maślano-krówkowy posmak. Hm. Dla mnie może być, dla mnie pasuje. Nawet e, jeżeli chodzi o nuty karmelowe jakie były wspomniane na podkładce do piwa, no to niestety, ale ich w tym piwie za nic nie mogę wyczuć. Kolejna składowa smaku no to jest bardzo wyraźna zbożowość. Tutaj podobnie jak w zapachu, piwo zdecydowanie zbożowe. No i ostatni taki charakterystyczny czynnik pszenicy, czyli drożdże. No tutaj bardzo delikatnie je czuć i i są to takie bardzo, bardzo neutralne drożdże. Nie są one jakieś hmm, narzucające się, wyraźne. od tak lekko zaznaczone. No i według mnie takie lekkie zaznaczenie absolutnie wystarczy. <śmiech> Nie widzę sensu używania w takim piwie drożdży, które będą bardzo mocno ingerowały w smak, bo niekoniecznie by się musiały dobrze z całą resztą skomponować. Na etykiecie jest napisane, że goryczka chmielowa jest niemal niewyczuwalna. Jeżeli chodzi o smak piwa, no to się zgadzam, tutaj nie czuć chmielu, ale jeżeli weźmiecie, zamoczycie palec w pianie i spróbujecie samej piany, no to trochę tego chmielu wyczujecie. Co prawda jest to bardzo niewielka ilość, ale zawsze coś. Ogólnie piwo złote, pszeniczne nie będzie dobrym piwem dla każdego. Będzie to fajne piwo dla tych którzy nie przepadają za pszenicami. No i właśnie, tutaj pojawia się pytanie. Skoro ktoś nie przepada za pszenicą, to po co by miał kupować pszenicę? Ot, Od, odpowiedź jest prosta. Po to, żeby spróbować nowego piwa, które akurat mu może zasmakować. Wiem, że to ktoś może się puknąć w czoło i powiedzieć, co ja w ogóle mówię, ale niektórzy, na przykład ja, lubią piwa pszeniczne, ale nie takich typowych przedstawicieli Hefeweizen. Piwo pszeniczne może mieć wiele wymiarów. Na przykład Witbier. No i tego do Hefeweizena nijak nie idzie przyrównać. Są też e, takie klasyki jak na przykład Meisel's Weise, które uważam za chyba najlepszą pszenicę jaką piłem. No i tutaj to jest Hefeweizen, ale, ale jest w tym piwie coś takiego, co sprawia, że, że naprawdę jest pyszne. Ale niektóre z polskich pszenic to to zdecydowanie są kiepskie i, i uważam, że na przykład książęce złote przeniczne jest lepsze niż okocin pszeniczny, niż na przykład łomża Przeniczna. Tamte piwa to są nieporozumienia, a to można spokojnie wypić. Co prawda nie jest to jakieś dzieło sztuki, ale ja je akceptuję. To jest takie piwo, które o do obiadu na przykład można sobie wypić. Chociaż do obiadu to, to może tak nie do końca, ponieważ piwo przez swoją mętność ma naprawdę dużą pełnię i, i może nas zapychać, ale, ale czasami warto sobie po takie piwo sięgnąć. Ono jest takie no trochę nijakie, bo, bo ani nie jest orzeźwiające, ani nie jest to piwo do degustacji. Na grilla na przykład możecie sobie spróbować. Na przykład na zmianę z czerwonym lagerem, który również... Do takich sytuacji polecałem. No i uważam, że ta dwójka się nada. Może wam jeszcze zdradzę, że próbowałem również ciemnego. Z tym, że nie próbowałem go z tej paczki, którą dostałem, a kilka dni wcześniej sam kupiłem. No i piło również było do wypicia i również na grilla by je można było wziąć. Od taki dostaliśmy od książęcego zestaw grillowy, który no, nie do końca jest kolekcją specjalności, ale jest e, wypijalnymi, akceptowalnymi piwami. No, a to przecież i tak dużo lepiej niż na przykład dysk. Tak więc, e, przechodząc do końcowej oceny, mogę wam powiedzieć, że możecie wypić piwo spokojnie, no, ale też jakiej, jakiegoś wielkiego oparcia na, na tą pszenicę nie ma. Jeżeli jesteście ciekawi, to spróbujcie i i dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie to piwo. Ja uważam, że nie jest wcale złe. 5 na 10 punktów co dobra ocena. Tak samo jak w czerwonym lagerze. No i do usłyszenia za tydzień. Nie wiem, czy będzie o ciemnym łagodnym, czy będzie o czymś innym. Zobaczymy. A jeszcze na koniec chciałbym Was przeprosić za to, że w zeszłym tygodniu nie udało mi się wyrobić na sobotę z podcastem no, mam nadzieję, że więcej takiej sytuacji się nie będą zdarzały, ale no miałem tyle na głowie, że niestety zabrakło czasu na obrobienie podcastu, który tak naprawdę miałem chyba w czwartek czy w piątek już nagrany. Ale mam nadzieję, że na następny raz wszystko będzie w terminie i do usłyszenia. Jak zawsze za mikrofonem był Mateusz Baniuszewicz. No i na razie. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.